Nazajutrz rano udaje się do adiutantury generała Miacha. Mieści się ona w wielkim gmachu na ulicy Alkala, koło zbombardowanej dokładnie dzielnicy. Nowa centrala wojskowa ulokowała się w gmaszysku o cyklopicznej granitowej budowie. Jest to dawny urząd ceł Karola III. Podziemia są jak sklepienia fortec czy klasztorów. Pokoje podziemne wysłano dywanami, opatrzono w telefony i światło. Tu żadna bomba się nie dostanie. W adiutanturze urzęduje oficer zupełnie ancien reżim. Wynajduje mi inny samochód. O drugiej za dwie godziny odchodzi sztafeta ministerstwa X. Dadzą mi miejsce w tym samochodzie. Sztafeta dziś wieczorem będzie w połowie drogi do Walencji. Na zajutrz nowa sztafeta zabierze mnie stamtąd do prowizorycznej stolicy rządu. Oficer notuje zezwolenie na mojej przepustce. Ministerstwo X jest nieco na uboczu. Miało piękny fronton, ozdobiony kolumnadą sześciu kolumn doryckich, grupami po dwie kolumny. Teraz fronton trzyma się na czterech. Dwie pozostałe zwalił celny wystrzał armatni z baterii pod Cerro de los Angeles. Istotnie jest samochód. Podwożą mnie innym samochodem, żeby zabrać moje rzeczy. Idę jeszcze na mój ostatni, za obecnym pobytem w Madrycie, kartkowy, chudy obiad. W stiukowej sali hotelu Roma rzędami siedzą milicjanci. Dziś znowu obiad bezmięsny. Zupa chlebowa i trochę soczewicy. Niespełna po godzinie jestem już w samochodzie, wtulony między własny bagaż, a grubego jego mościa, który także korzysta ze sztafety. Samochód wyjeżdża przed dziedziniec. Jakieś samoloty, trudno dostrzec jakie, latają nad miastem. Gdzieś za Rosales, dzielnicą wtuloną w Casa del Campo i miasto uniwersyteckie, Huczą raz jeszcze armaty. Samochód wjeżdża w ciasne, brudne ulice przedmieścia Baliekas i naraz zaczynam się cieszyć, że już opuszczam ten Madryt. Przyfrontowy, ponury, bezzmienny, straszny tylko zupełną przypadkowością swego niebezpieczeństwa, powolnym nastawaniem swego głodu. Samochód wypada na pola zorane, czerwonawe i płowe, Biegnie doskonałą szosą, mija błękitne tablice z napisem Avalencia. Mój towarzysz widocznie cieszy się również, ale nie tylko cieszy, bo i irytuje zarazem. Dlaczego dopuszczono, żeby nieprzyjaciel podszedł tak blisko? Trzeba było go zatrzymać na linii Hetafe. Wczoraj, gdy nadleciały samoloty nieprzyjacielskie, nie było żadnego rządowego. Gdzie się one podziewają? Co prawda te samoloty rosyjskie tyleż są warte, co rosyjskie samochody ciężarowe. Co warte są ich samochody ciężarowe, te zielone, duże, pan wie? Pan zagraniczny dziennikarz? Typ zaczyna mnie irytować. Więc nie, nie wiem. Sądzę, że dużo. Komunikacja z Walencją, dowóz żywności, amunicji odbywa się przecież tymi samochodami. Właśnie mijamy całą ich karawanę. Olbrzymie rosyjskie gruzowiki walą wspaniale szosą madrycką. Huk napełnia powietrze. Mój towarzysz przestaje mówić. Ale przestaje tylko na chwilę. Już nachyla się nade mną i tłumaczy. Przede wszystkim samochody tego typu są na drogi miękkie, rozmokłe, rosyjskie. Przeciwieństwo asfaltowych autostrad Hiszpanii. To mniejsza. Ale wie pan, wiele te wspaniałe ciężarówki sowieckie pochłaniają benzyny? 50 litrów na 100 kilometrów. A pan wie, co to znaczy? Przez chwilę bardziej rozumiem tego pana. Tak, to dużo znaczy 50 litrów na 100 kilometrów, gdy Madryt jest od Walencji o blisko 500, gdy brak benzyny daje się odczuwać, gdy cała ta wojna z jej tankami, samolotami, trójmotorowcami pochłania masy benzyny. Te wielkie samochody budowano na rozmach, na pokaz, na imponowanie. Niestety nie budowano ich na oszczędność, ale mój sąsiad, przekonawszy mnie na tym polu, przechodzi do innych spraw. Czy wiem że za każdy nabój zapłacono w Rosji bardzo słono? Złotkiem? Gotóweczką? Si, senior. Si. Wszystko, co mówi mój towarzysz, mieści się jeszcze na razie w ramach obiektywizmu, ale już poznać, że mówi to człowiek, którego wszystkie sympatie są po tamtej stronie. Mijamy dziesiątki samochodów rozbitych, porzuconych w rowie. On zaraz odtwarza nieład i zniszczenie, które było skutkiem pierwszych dni i miesięcy swobody. Lecimy doskonałymi szosami, te szosy dała dyktatura, powiada. Potem zwraca się do szoferów i pyta, ile płacą w Madrycie ich rodziny za żywność. I znowu okazuje się, że wszystko kosztuje pięciokrotnie, czterokrotnie drożej niż przedtem. Jakże to dziwi się obłudnie, mój towarzysz. Przecież dawniej przewóz towarów był w ręku prywatnym, gdy dziś jest monopolem państwowym. Jakże to, skoro państwo wyklucza przecież nadmierny zysk. Dlaczego niczego nie ma i wszystko jest drogie? Szoferzy nie wiedzą, jak to wytłumaczyć, ale propaganda natrafia tutaj na grunt bardzo podatny. Mam już po uszy tego socjalizmu i nacjonalizowania. Pada znad kierownicy. Pan przy mnie trzepoce krótką, tłustawą ręką. O, wszyscy. Bardzo, bardzo wielu ma już dosyć. Któż jest ten pan przy mnie, który jedzie ministerialnym samochodem i niewątpliwie uprawia swoją robotę? Iluż ich jest takich, których... Słowa zawsze trzymają się pewnej miary, a mimo to nieuchwytnie wyzyskują błędy, podkopują zaufanie. Zapada noc. Orientujemy się po skłonie drogi, że zjeżdżamy dokądś. W dwóch rzędach nikłych światełek widnieje uliczka niewielkiego Puebla, Motija. Jesteśmy jeszcze w pełnej manczy. Rozprostowujemy nogi po niewygodnym stłoczeniu między walizkami, składamy rzeczy w komendzie postojów, idziemy do gospody. Jest to niewielka, grodzona murem posada. Tym słowem o polskim brzmieniu określa się tutejsza oberże. Niczym owa pamiętająca Don Quixota, w której spędziłem noc w niejakim Toboso. Jest wielka rzecz. Można jeść. Nad ogniskiem kapie rumieniący się tłuszcz z połci młodego barana. Pachnie atmosferą imć Panareja i Sieura Rable. Przypętuje się naraz jakiś intelektualista. Jutro i on ma jechać z nami. Ten znowuż od razu jest na ty, co brzmi dużo mniej przyjemnie niż tykanie robociarza ze służby ewakuacyjnej, tego co chciał mnie dostawić do Albacete. Intelektualista jest biologiem, był cztery lata w Indiach i wygłasza o nich głupie komunały. Jest tu przy Instytucie Transfuzji Krwi, założonym przez kanadyjską Socorro Rojo. Tłumaczy mi cele Międzynarodowej Pomocy Czerwonej, owej organizacji, która robi tu niewątpliwie dużo dobrego dla rannych, ale też niewątpliwie jest próbą zacieśnienia miłosierdzia do granic klasowości. Mówię mu coś na ten temat. Przeciwstawiam bezklasowy i ponadnarodowy Czerwony Krzyż. Intelektualista tak samo się przedstawił. Estoi Intelektual zapewnia gorąco, że Socorro Rojo jest apolityczne. Przecież mówi, nie czyni różnicy między anarchistami i socjalistami, komunistami ortodoksyjnymi i nawet trockistami. A zatem nawet ranny w boju trockista może być w drodze wyjątku, pewne to nie jest, opatrzony przez Socorro Rojo. Płonie wielki ogień na kominie, a my z Madrytu nie jemy, ale żremy łapczywie. Ładna służąca manczeńska śmieje się, my jemy dalej. Czy w Madrycie był głód? Głód nie, ale przez dwa miesiące coraz bardziej rzedły porcje mięsa, aż znikły zupełnie. Nie było tłuszczów, brakowało cukru, coraz rzadszy stawał się chleb. Inni dziennikarze zagraniczni korzystali bądź z ofitych zapasów swych poselstw, bądź jako partyjni z komunistycznej gościny towarzyszy. Moje kartki obiadowe otrzymałem dopiero niedawno. Nie byłem dosłownie głodny, ale w pokarmie brakowało wszystkiego co pożywne. Odsuwam talerz, czuję się nieprzyjemnie ociężały i naraz robi mi się wstyd. Wstyd nie tego, że opuściłem Madryt, ten zbaraż Hiszpanii. Pojadę do osaczonego Bilbao na północ samolotem. Wstyd, że się tak z tego cieszę. Zawlekamy się ociężale po schodach na górę do swych pokojów. Pokoje są małe i brudne jak w żydowskim zajeździe dawnego Wołynia. Na dziedzińcu oberży mijamy samochód, który zwraca naszą uwagę którego nie było przed chwilą, jest to czarna limuzyna, silna, krótka, bez żadnych rewolucyjnych godeł. Tylko na szybie okna błyszczy czerwony napis, drobny, ale wyraźny, embajada Sowietyka. Znów myślę o Madrycie i znów jest mi przykro. Rano w czas trzeba wyruszyć, na rynku motili stoją te same rosyjskie gruzowiki, które wzniecały wczoraj zainteresowanie mych towarzyszy drogi. Kontroluje z szoferami tamte informacje. Zgadza się. Tych 50 litrów na godzinę to koszt, który może zaciążyć na szali wojny. Szoferzy krytykują samochody i z innych powodów, które przy mojej dorywczej znajomości hiszpańskiego nie pozwalają uchwycić dokładnie sensu owych technicznych braków. Odczuwa się u tych ludzi jeszcze coś więcej. Jakiś zawód, jakby rozżalenie, zniechęcenie. Niepytani zaczynają wychwalać ciężarówki niemieckie. To, to maszyna. Nie wiem czemu, ale myślę, że żołnierze na froncie madryckim tak by nie mówili. I nie wiem czemu opuszczam motije jakby przybity i witam się bardzo niechętnie ze swym wczorajszym towarzyszem drogi. Zmieniliśmy samochód. Powoli zmieniamy i krajobraz. Rozległe pola spadają w głęboki kanion jakiejś rzeki, której przeciwległy brzeg fortyfikuje właśnie kilkuset chłopów. Jeśli Madryt padnie... Ale potem zaczyna się droga przez Dolinę Walencjańską, łertę pełną gajów pomarańczowych i winnic. Małe pola, jak strzępy i szmatki, wszystkie grodzone kamieniami. Mury kamienia polnego niwelują teren w stopnie i tarasy. Podwyższyły go w jednym miejscu, obniżyły w innym. Jest to kraj średniej, niewielkiej, ale samowystarczalnej własności, kraj zamożnego walencjańskiego chłopa. Szczyna się spór o przyszłość tego kraju. Będzie czy nie będzie kolektywizowany? Dziwnym trafem intelektualista, wtłoczony między mnie a mego wczorajszego towarzysza i ten właśnie towarzysz, ów od krytyki samochodów sowieckich, tworzą wspólny front, że będzie, ja zaś z szoferem i milicjantem jesteśmy innego zdania, że nie powinien być kolektywizowany. Zajeżdżamy do miasteczka. Jest niedziela rano i w małym kafe siedzą chłopi. Dyskusja przenosi się z samochodu do nich. Nie, oni nie są za kolektywizacją, raczej nie. Tu nie będzie kolektywizacji. Mają być przecież kolektywizowane laty fundia i ziemie źle gospodarowane. A czyż tutaj źle gospodarują? Co najwyżej grunta tych, co nie głosowali za frontem ludowym, odbierze się ich rodzinom i odda bohaterom rewolucji. Intelektualista Socorro Rocho zapewnia, że kolektywizm będzie powszechny. Wczorajszy mój towarzysz jest przepojony kaznodziejstwem. Tak, niezawodnie będziecie skolektywizowani, tłumaczy chłopom. Musicie być, wszystko wam zrobimy, będziecie. Nad kubkami kawy w małym kafe zaczyna robić się milcząco, jakby ponuro, nawet groźno. Tylko mój wczorajszy towarzysz gramoli się z powrotem do samochodu z jakąś cichą, wyraźną radością. Droga jest coraz bardziej pełna samochodów. Małe pola coraz piękniej uprawne, jak ogrody, jak w Niemczech. Wieje zimny wiatr, bliskość morza, jaśnieje wielką plamą Walencja. Samochód wyładowuje mnie przed pałacem, na którym czerwienieje świeżą farbą szyld ministerstwa. O kilkanaście kroków stąd, w innym pałacu, o chłodnych salach, Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Moi polscy znajomi z cenzury czekają mnie od paru dni. Witamy się jak starzy przyjaciele. Idziemy do hotelu szukać pokoju. Jest o to trudno. Schodzimy pogadać w jakiejś kawiarni. Można tu wszystkiego dostać. Słońce i pogoda. Na placu gra muzyka, faluje tłum. Znowu radość, wielka radość, że się nie jest w Madrycie. I znowu ten sam, co już wczoraj wieczorem. Dziwny wstyd tej naturalnej, czemuż więc tak zawstydzającej radości. Dwa dni czekania na listy polecające, papiery, formalności szwędania się po mieście, w którym wszyscy jakby się szwędają, odchodzenia od rewolucji, wojny, nocnych strzelanin, Madrytu. Jakaś kapuła rewolucji, beztroska, obżerająca się, niezdrowa. Ten komandor ze złotymi śliwami na granatowym rękawie munduru to dowódca eskadry samolotów bombardujących, Malro. Ten pan w karakułowym kołnierzu, dziwnie brudny i zatłuszczony, Erenburg. Wystawy sklepowe aż pęcznieją masłem, rybami, cukrem, czekoladą, mlekiem, ale wszyscy wiemy, że wieczorem bywa trudno o chleb, że wszystko drożeje, że są już ogonki. Ta świadomość przyspiesza niemal i podwaja radość życia. Wszyscy się cieszą. Wielki plakat na Plaza de España przypomina, że nieprzyjaciel jest w Teruel o 150 kilometrów od Walencji. Żaden plakat rewolucyjny nie zatrzymywał przy sobie mniej ludzi niż ten właśnie. Rewolucja powinna się modlić, żeby w to miasto uderzył choć jeden pocisk armatni, choć jedna bomba lotnicza, żeby ci ludzie stali się podobniejsi do tamtych z Madrytu. Ale niebo południa jest jasne i ciche. Rozpogadza, rozleniwia, rozzłaca. Pociąg do Barcelony odchodzi z czterogodzinnym opóźnieniem. W drodze dorabia do tych czterech trzy dalsze. Na życzenie baskijskiego ministra w gabinecie Largo Caballero otrzymam tutaj listy do rządu Euskadi, tego państewka Basków, rządzonego przez katolików, nacjonalistów i konserwatystów, które opowiedziało się po stronie Madrytu. Barcelona jest zupełnie inna niż tamta z dni wrześniowych. Nie ma ludzi z karabinami na ulicach, mniej plakatów, normalniej. Wyższe ceny żywności i mniej jej w sklepach. Kursują nowe taksówki pomalowane w barwy anarchistyczne, czerwono-czarne, będące teraz przedsiębiorstwem Związku Narodowego CNT. Prawie cały przemysł, prócz zagranicznego i zupełnie drobnego, jest wywłaszczony i pozostaje w zarządzie syndykatów. Madryt był wojenny, Walencja bez troska. W Barcelonie rewolucja zaczyna się organizować, żyć w inny sposób, ale i tutaj także mało myślą o tym, co dzieje się tam. Z roku 1918 chcieliby zaraz skoczyć w drugi rok Piaciletki. I nawet nie wiem, czy mimo wszystko wbrew wojnie Pirenejom i sześciu tysiącom kilometrów nie znaleźli się już tymczasem w reżimie Piaciletki. Są jeszcze sztandary anarchistyczne i pozdrowienia anarchistyczne, salut dwóch rąk złączony w uścisku i wyciągniętych nad głowę, najdziwaczniejsze chyba z rewolucyjnych pozdrowień. Widzi się jeszcze czapki frygijskie u robotników, kurtki szoferskie czekistów Dzierżyńskiego, ale wieje nad tym wszystkim tu w Barcelonie po raz pierwszy powiew dalszych etapów rewolucji w 20 lat później. Na wielkim plakacie ulicznym postępują obok siebie dwaj ludzie. Prezydent Katalonii Kompanis i konsul sowiecki Owsiejęko. Jest i inny plakat, autograf Owsiejenki. Trzeci kursów rosyjskiego pod protektoratem Owsiejenki. Lokal młodzieży trockistowskiej rozgromiono. Z Madrytu dochodzi wiadomość o zawieszeniu organu anarchistów. 7, 8, 9 listopada to oni właśnie, surowi ludzie w czerwono-czarnych czapkach, osadzili pochód na Madryt. Ale odtąd przyszło wiele tanków, wiele samolotów, wiele amunicji i techników. Przyszły wielkie ciężarowe samochody, o których z niechęcią mówiono w Motyi. Trzeba było za to wszystko zapłacić i zapłacić nie tylko pesetą w złocie. Tanki i samoloty, karabiny maszynowe i armaty, zanim zetrą się z faszyzmem, Druzgocą po drodze coś innego jeszcze. Anarchistycznego konkurenta, socjalistycznego odstępcę, trockistowskiego zdrajca. To nie tylko zapasy doskonałego masła i mniej doskonałych konserw alimentują Lewand hiszpański. To jeszcze cały bagaż myślowy, pojęcie socjalzdrajcy, herezji i ukłonu, czystki partyjnej i generalnej linii załadowano w portach Odessy i Leningradu. To stare porachunki tamtej rewolucji w zamian za tanki, w zamian za techników, w zamian za samochody i za masło zaczynają regulować stalowym uściskiem sprawy rewolucji hiszpańskiej. W witrynie jakaś twarz znajoma, człowieka, którego nigdy nie widziałem za życia, teraz już nie żyje, zapominam jak się nazywał niegdyś. Od lipca ubiegłego roku znany był pod nowym przezwiskiem Negusa, milicji aragońskich. Na tysiącach fotografii prasy paryskiej, londyńskiej, madryckiej uśmiechała się ta twarz zwykłego milicjanta z kolumny Durutiego, istotnie, dziwnie podobna do nieszczęśliwego władcy Etiopii i temu właśnie podobieństwu zawdzięczająca swą popularność. Fotografowano wszędzie Negusa, a oto Negus już nie żyje, padł na linii. To nie jest wielka strata, nawet żadna. Takich jak on podniesie się tysiące z zapomnianych Puebli, jak on tysiące położy się w płytki grób. Ale ten człowiek maskota, ludzka Baśka Murmańska, przez swój traw podobieństwa bardziej uważany za wcielenie przypadku niż za żywego człowieka, teraz po śmierci uświadamia i uprzytamnia raz jeszcze ogrom strat ludzkich tej wojny. Przypominają mi się odwiedziny co parę dni w formacjach przyfrontowych. Zawsze brakowało, zawsze i szybko ubywało znajomych twarzy. Ostatnim razem zaszedłem znów w X do jednej z kompanii. Kwatera była ta sama i lokal ten sam. Na drzwiach ten sam napis kredą, kompania. Wewnątrz poznał mnie tylko jeden, niepoznany przeze mnie człowiek. Nie byłem w kompanii od sześciu dni. Jeśli wrócę do nich za trzy tygodnie, czy kto mnie w ogóle pozna? Jeszcze jedna wiadomość o śmierci, jak negus znajomego i obcego. Dziwna rzecz. Padł na froncie najlepszy zastęp anarchistów. Padł ich człowiek, który wziąwszy komendę w ręce ocaliłby Madryt Doruti. Po anarchistach partia, która najwspanialszą ekipę ludzką oddała śmierci w boju, to trockiści. Wyklęci z trzeciej międzynarodówki, uczniowie Zinowiewa, prześladowani już i tutaj, dali z siebie najwięcej. Padł Joaquin Maurin. To ten właśnie znajomy i obcy. Autor najdziwniejszej książki, jaką czytałem w życiu. Człowiek, który rozwój wypadków przewidział niesłychanie jasno aż do końca. Marksizm jako doktryna wydaje czasem takie dzieła logiczne, przemyślane, operujące faktami, zapadające aż w drobiazgi, ale nie spuszczające nigdy z oczu głównych linii właściwych celów. Książka Maurina ku drugiej rewolucji, być może najlepsza z tej serii. Pisana w okresie po załamanej rewolucji górników w Asturii, za wspólnych rządów Hill Roblesa i Leroux, masona i katolika, weże represji zgłębiała przyczyny porażki rewolucji, analizowała błędy socjalistów, komunistów, anarchistów, dawała istotny, o no wcale nie demagogiczny, obraz wadliwej struktury kraju, sumowała konsekwencje klęski gospodarczej i wreszcie konstruowała aż do szczegółów Cały montaż przyszłej rewolucji. Wszystko było w tej książce odsłonięte jak maszyneria zegarka. Rok i osiem miesięcy temu można było korzystać z jej obliczeń. Maurin dostrzegł i wpoił w swych ludzi przekonanie, że nowa rewolucja się załamie, jeśli się nie oprze na niezwykle szerokiej płaszczyźnie. Jeśli nie ogarnie nie tylko marksistów, ale nawet nacjonalistów, nawet katolików, nawet konserwatystów, jeśli nie zrobi miejsca dla demokratów, dla drobnej, średniej burżuazji, nawet dla przemysłu. Ludzie Maurina zrozumieli to dobrze, bo czytali książki. Ludzie ze świata Kejpodejany nie zadali sobie innego trudu niż umowy o dostawę tanków. Dziś baskijscy katolicy i zachowawcy walczą po stronie czerwonych. Jadę do dziwnego kraju Euskadi z jego najlepszym duchowieństwem w Hiszpanii, tradycjami i świętym dębem sądów królewskich ze wspaniałą heraldyką pieczęci na salwokondukcie z wpisanym wej uroczyście D to D dano mi na oko nie pytając z własnej inicjatywy przy polskim nazwisku wygląda oczywiście dość głupio cóż pan chce, oni tam w Bilbao to lubią i bardzo na to zważają odpowiedziano mi w ministerstwie Alvareza del Vajo Otóż nawet tych szlachciców i tradycjonalistów potrafili postawić w okopach przeciw sobie tępi wodzowie prawicy. Dziś tej ślepoty nie zatrze największe bohaterstwo karlistów czy kadetów, a nie wiemy, czy jej skutki naprawi siła. Kiedyś, jeszcze bardzo niedawno temu, wystarczało na to, tak, zdaje się, niewiele. Trzeba było trochę patrzeć, nieco rozumieć, a także choćby czasami czytać. W z książkami mam jeszcze tę świeżą książkę Maurina z jej przedziwnie jasnym wykładem i logiczną argumentacją. Myślę o tym, że mózg tego człowieka musiał być jak wnętrze zegarka. Dokładny, niezawodny, mądry. Myślę, jak to było, gdy taka zwyczajna sobie i głupia kula z Mitrajezy wżarła się w te zwoje i tryby. Myślę, jak to być mogło, gdy rozluźnił się uchwyt dłoni u zamka karabinu, a mętność mgława stanęła między oczami i światem. I myślę o tym prostym cudzie, że pomimo tej kuli przypadkowej, zwykłego hebla rewolucyjnej walki, nie przestał żyć i funkcjonować tok myśli wyciśnionych czcionkami tej książki, podobnie jak nie przestały się posuwać wskazówki zegarka wprawione w ruch wczoraj przez kogoś, którego dzisiaj już nie ma. Jak przed rokiem kieruje jeszcze społeczną strategię rewolucji, dowodzi z zagrobu. Rano odchodzi pociąg do granicy. Za dwa tygodnie będę tu z powrotem, ale za dwa tygodnie może już być inaczej, jak teraz jest inaczej niż było trzy miesiące temu. Od czego zależy los tej wojny? Los wojny nie zależy od obrony Madrytu. Los wojny zależy od tego, czy Armia Rewolucyjna Czerwona będzie zdolna wykonać atak flankowy na którymkolwiek innym froncie, aragońskim lub południowym, Guadalajary czy Talawery czy wyrzuci na fronty rezerwat tych olbrzymich mas ludzkich, jakie wciąż posiada. Madryt może się bronić, nie może atakować. To nie od Radzymina, ale z wieprza wyszła polska kontrofensywa 1920 roku. Tylko, że tu jesteśmy świadkami nieufania niczemu i nikomu. Tylko znowu tanki sowieckie strzegą się anarchistów, podcinają grunt trockistom. Wielkim bloku frontu ludowego... Z zwartej bryle rewolucji ciężki kilo w pomocy rosyjskiej zaczyna sobie wyrąbywać własną dziedzinę, poszerzać swą bezpośrednią podstawę, rozbudowywać przyszłe władztwo Centralnego Komitetu Wykonawczego, w nim przyszłe dowództwo sekretarza generalnego partii i, i sterujemy z tym zwycięstwem ku nowej kolektywizacji par force, ku nowym piaciletkom w cztery lata. Nowym procesom Ramzina i Zinowiewa, nowej deifikacji genialnego wodza, nowemu podziałowi dziejów świata i kultury na okres przedstalinowski i poststalinowski. Masy? Tak, masy tego nie widzą. Czy masy wiedzą, co to Termidor, żeby mogły w zarysach Kremla odnaleźć nowe dekoracje wiecznie tej samej tragedii konwentu? Czy potrafiłyby w swych mózgach zbliżyć obie epoki? Zestawić jest tym, co się tutaj zaczyna przygotowywać? Nie, masy tego nie widzą. Ale przywódcy widzą to już bardzo dokładnie. Dostawca tanków chce mieć nową rewolucję proletariacką, wyciosaną na obraz i podobieństwo pierwszej. Na obraz i podobieństwo tego, co sam zrobił. Taką albo żadnej. Być może, że dziś jeszcze nie, ale za tydzień, za dwa i za trzy usłyszy rzucone mu w odpowiedzi żadną, jeśli taką. Troski pierwszej linii bojowej nie są dziś troskami zaplecza. W Santa Maria de Almeda, w Bitrago, przed Somosierą w Pozuelo błogosławiony jest każdy tank sowiecki, każdy CKM. W Barcelonie za te tanki w Pozuelo i za te CKM u wylotu Somosierry trzeba już płacić. Dzieje się rzecz dziwna. Każde morze i każda cieśnina, wszystkie kategaty i bosfory, granice, Góry i tysiące kilometrów dzielące Hiszpanię od kraju Sowietów, oceniane z pierwszej linii bojowej, były ciężarem i utrudnieniem, były odczuwane jako przeszkoda na drodze rewolucji. Nie wiem, czy tu, z daleka od frontu, a bliżej zasięgu wpływów, nie staje się inaczej. Te morza i cieśniny, te dziesiątki granic i tysiące kilometrów zaczynają stawać się ochroną rewolucji hiszpańskiej. Przestrzeń sprawia, że może ona jeszcze toczyć się własnymi drogami, że mimo wszystko istnieje jeszcze wspólny nurt tej rewolucji, że jeszcze anarchiści nie gniją w izolatorach, a zwolennicy formuły socjalizm w całym świecie nie zostali wytraceni jak zwierzęta. Nie wiadomo zresztą, kto tu widzi dobrze, ludzie z Pozuelo czy ludzie z Barcelony. Nie wiadomo, szczęściem czy też nieszczęściem rewolucji hiszpańskiej jest to, że jej protektor jest... Tak daleko? Być może, że pytanie to można sobie sformułować inaczej. Co stanowi o zwycięstwie każdej rewolucji? Oręż, w którym ją uzbrojono, czy zapał, którym płonie? Tanki, czy entuzjazm wybuchu? Niczym niezmącone poczucie, że walczy się o przyszłą i niezawodną wolność? Czy po prostu spokojna żołnierska pewność, że nie zabraknie amunicji w okopach? Pani André Violi... Przybyła niedawno do Walencji i napisała tu dla dzienników jakieś zdanie o Napoleonie, faszyście avant la lettre. Zdanie jest niewątpliwie niemądre. Można oczywiście widzieć w Napoleonie człowieka, który ustawił młynek swojej kariery nad grzmiącym potokiem rewolucji. Ale niewątpliwie to on, ujarzmiwszy ją, uderzywszy w lewicę i prawicę, wygnanych książąt i jakobinizujących generałów, rozniósł jej zasady po szerokim świecie pobojowisk. Ten sam spór może z powodzeniem odżyć dziś o Stalina, bo niewątpliwie armatura rosyjskiego przemysłu wojennego, dzieło Piaciletek, a więc dzieło Stalina przeciw Trockiemu, wyposaża teraz Hiszpanię i umożliwia jej opór, daje to, czego by nie mogła na przykład Rosja 1925 roku. Ale jednocześnie z tą pomocą przesuwa się przez Pireneję cień, który zatrważa na przyszłość.